Jest, ma dwa rowy znowu w kościele Pierwszy rów to jest <coughs> rów, który zrobił z tego <coughs> Zrobił z tego religijną, e, Religijny element <coughs> Nic nie niosący za tym A drugi, drugi kanał To jest kanał taki e, Taki bardzo nowoczesny, że to nie istnieje w kościele To są dwa kanały Obydwa są, jak powiedziałem, kanałami. Tak? Jeden kanał jest starodawny, zakonny. Tak? Drugi kanał jest nowożytny. Ewangelia dwudziesty 22 rozdział 19, od 19 do 20 wersetu. Co Boże, mówi tak. I wziąwszy chleb, podziękował, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za Was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie jak Kelly. Gdy było powietrze, że mówiąc ten kierik to nowe przymierze we krwi mojej, która się za Was wylewa. I teraz chcę też powiedzieć, istnieją dwa prorocze gesty w naszym życiu chrześcijańskim. Dwa prorocze gesty, które są ustanowione, oczywiście istnieje cała plejada proroczych gestów, ale one są proroczymi gestami z inspiracji Bożej w danym czasie, w danej chwili, prawda? Ale istnieją dwa prorocze gesty. Ustanowione, aby coś nimi osiągnąć. To jest chrzest, i to jest wieczerza, państwa. Popularna komunia, czy jakkolwiek to się zwiera. I za pomocą tych dwóch elementów jesteśmy w stanie osiągnąć dużo, dużo więcej niż bez nich. Ja zawsze powtarzam, mówiłem to na temat w czasie, kiedy mówiłem o chrzcie. Chrzest nie jest nam potrzebny, aby wejść do nieba. My nie wchodzimy do nieba przez to, że jesteśmy ochrzczeni. Czy się ochrzcisz, czy się nie ochrzcisz, czy, czy narodziłeś się z Bożego Ducha, pójdziesz do nieba. Pierwszą osobą, która się nie ochrzciła, a poszła do nieba, to był człowiek, który wisiał na krzyżu obok Jezusa. Prawda? Oddał życie Jezusowi i poszedł do nieba. Jezus powiedział jeszcze dziś, będziesz ze mną brał. Chrzest nie powoduje, że idziemy do nieba. Zawsze mówię, chrzest powoduje to, że zbawienie manifestuje się w naszym życiu na ziemi. Po prostu. Chrzest nie jest potrzebny w niebie, chrzest jest potrzebny na ziemi. Po prostu chrzcimy się, aby sięgnąć po coś więcej. Tak samo wieczerza pańska, ona nie jest potrzebna do tego, aby iść do nieba, ale ona jest potrzebna, aby odnieść sukces na ziemi. Jeżeli nie ma zrozumienia tego, to z tego się nie korzysta. To jest po prostu wariastwo nie korzystać z czegoś. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem człowiekiem, ja jestem w ogóle taką osobą, która ustawicznie patrzy jakby z czego skorzystać. Ja tak mam. Na przykład nie ma dla mnie czegoś takiego, że w samochodzie ja nie chcę z czegoś skorzystać. Jest samochód jakiś i ten samochód ma różne rzeczy w środku I ja jestem osobą, która chce skorzystać ze wszystkiego, co tam jest. Ja w ogóle w każdej rzeczy, w każdym elemencie chcę skorzystać. Na przykład yy, tylko i wyłącznie w, yy, wstrzemięźliwość powstrzymuje mnie od tego, żeby nie skorzystać z tego, co jest na tym stole. Bo no bardzo tego chcę, rozumiesz? To tylko dlatego, że jestem po czterdziestce, to trzymam po prostu się jakoś i, i, i nie chcę się nasutrować tego wszystkiego zostało. Więc jakby. A ja zawsze chcę skorzystać. Czemu? Bo jesteśmy powołani do błogosławieństwa. My mamy być błogosławieni. Ktoś, kto nie jest błogosławiony, tak? Ktoś, kto nie jest błogosławiony, to jest ktoś, kto nie doświadcza Boga. W ogóle Boga doświadczamy tylko przez błogosławieństwo Boże. Nie możesz Boga inaczej doświadczać, Bóg jest dobry, dobry Bóg, błogosławiący Bóg, w ogóle wiecie, że Bóg się nie przyjawia inaczej, niż przez błogosławieństwo? Cokolwiek On robi, to On nam błogosławi, czyli co to znaczy błogosławić? Uszczęśliwiać. Słowo błogosławić, to jest uszczęśliwiać. Jeżeli kogoś mówi, ja błogosławi, błogosławię, to ja Cię czynię szczęśliwym, bądź szczęśliwy. Czyli dobry Bóg błogosławi, a nie przeklina. Czyli On nie wstrzymuje naszego rozwoju, tylko On uwalnia moc, abyśmy mieli szczęśliwe, dobre, porządne życie. Pod każdym względem. Duchowe, psychiczne, materialne. Bo to dobry ojciec, dobry tatuś, tak? I teraz, jak, i teraz i do, doświadczamy Boga na ziemi jedynie przez błogosławieństwo. Jeżeli ktoś nie, nie, nie ma błogosławieństwa, jeżeli nie odczuwa w życiu błogosławieństwa, nie przejawia się w jego życiu błogosławieństwo, to w jego życiu się nie przejawia Bóg. On nie odczuwa Boga. Bóg nie jest dla niego odczuwalny. Rozumiesz? Bóg nie jest odczuwalny. Boga się czuje, przyjaciele. Nie czujemy go pod tytułem, że mamy ciarki. To nie jest czucie Boga. To nie jest też czucie, że się czujemy dobrze czy źle jakoś, absolutnie. Odczuwamy Boga poprzez błogosławieństwo, które otrzymujemy od Niego. Wszelkiego rodzaju błogosławieństwo. Wiecie, ja bardzo dużo swojego czasu spędzam na dziewczynieniu Boga. Ja ustawicznie dziękuję za rzecz. Ja już macie, wiecie, ja dawno temu nie jestem narkomanem, od wielu, wielu lat nie jestem śpunem, a ja dziękuję Bogu, że nie jestem źpólny. Dziękuję, ja do tej pory. Ja wiecie, ja nie siedzę w więzieniu wiele, wiele lat już, tak? A ja cały czas dziękuję Bogu, że jestem wolny. <śmiech> Ja sobie wstaję rano ja dziękuję, że ja mam dach nad głową. Rozumiesz? Ale ja nie byłem nigdy bezdomnym człowiekiem. Nie, nie, miałem, nie miałem takiego czegoś, że, ja, że nie miałem dachu nad głową. Ale ja doceniam dach nad głową. Doceniam ubranie, doceniam jedzenie, doceniam picie, piszę co chodzi, doceniam. To są dla mnie, ja mam zawsze ucztę. Ja mam zawsze ucztę. Ja, ja się cieszę, ja się cieszę na każdą rzecz. Ja się cieszę. Dzisiaj jadłem batonik proteinowy, ja się cieszę. Batonik, wiesz, salgutaj kawałek, batonik. W ogóle my się cieszymy takimi rzeczami. My się cieszymy w domu takimi rzeczami? My się normalnie cieszymy. Ja, ja często się przyglądam w starze. Sara się w ogóle cieszy. Na, ona przychodzi i się cieszy. Mówi, przecieraki. Wiesz, wiesz, rozumiesz o to chodzi? Taki ten, ten, ten klimat. Ten klimat. W ogóle cieszymy się. Ja, ja na początku ja myślałem, że ja jestem nienormalny, że ja się cieszę, a potem przeczytałem w, w Biblii, w ogóle, że ja się mam cieszyć z jedzenia i picia. I w ogóle wielki kaznodzieja Salomon, był, on był bogaty, wiecie jaki on był bogaty? Nie wiem czy kiedyś sobie zadaliście trud, żeby zobaczyć ile on szmanu miał. Kiedyś wziąłem sobie kalkulator i spędziłem cały dzień na tym, żeby zobaczyć jaki Salomon miał dochody. I nie licząc tego co on robił na boku, Czyli wszelkiego rodzaju napadów na państwa poboczne, tak? Tylko z samych danin, rozumiecie? On miał 100 tysięcy dolarów dniówki. Na czysto. Po potrąceniu. Posłuchaj, czujesz klimat? Przełożyłem to na dolary, ja to przeliczyłem i mówię: O Boże, kochany. Facet miał 100 tysięcy papieru dziennie. Rozumiesz? I on w ogóle w tym wszystkim, on w tym wszystkim pisze, no nie? Wiesz, że mówi, dochodzę do wniosku, mówi, że najlepszą rzeczą dla człowieka to jest jeść i pić i cieszyć się z tego. W ogóle wiesz, taki, taki temat, nie? Że w ogóle mówi, doświadczyłem, mówi różnych rzeczy, ale ja w ogóle widzę te proste elementy. Tak? I jakby dziękczynienie cały czas jest czemu, bo jakby doświadczam błogosławieństwa. Więc się cieszę. Tak? I teraz, kiedy y, my jesteśmy ludźmi, którzy Doświadczają tego błogosławieństwa, to my winniśmy chcieć jeszcze więcej doświadczać tego błogosławieństwa. Bo Bóg chce ci błogosławić bez miary. Nie ma miary, Religia mówi, jest taka miara. Tyle będzie Bóg mówi, Ale ja błogosławię bez miary. Kielich twój przelewa się. Zobaczcie, wszystko zawsze jest napełnione częściowo po to, żeby się nie porozlewało, tak? A Bóg mówi, ale jak gdybym Tobie nalał, gdybym ja ci, gdyby ci Bóg nalał herbaty, rozumiesz, to by Ci nalał tak, żeby wylał poza filiżankiem, wiesz, że Mą tak, tak ma, Bóg tak ma. Bóg ma taką mentalność dawania ponad miarę, ponad naczynie. To się często wylewa z kogoś, często na przykład patrzysz na człowieka, który jest jeszcze taki niedoskonały w duszy swojej, który popełnia różne grzechy i błędy, a manifestuje się przez niego Duch Święty. I Ty mówisz, dlaczego tak jest? Ja mówię, bo Bóg udziela ducha bez miary. Takie są numery w tym wszystkim, wiesz o co chodzi? Po prostu on tak ma, nie? A więc widzimy, że Bóg chce nam błogosławić bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardziej niż, bardziej niż my jesteśmy w stanie ogarnąć temat. Więc teraz co? Co jest naszym zadaniem? Naszym zadaniem jest odnaleźć każde narzędzie i każdy kanał błogosławieństwa Bożego. Każde narzędzie i każdy kanał. To jest nasze zadanie odnaleźć Boga, to odnaleźć kanały błogosławieństwa Bożego, Jego obecność, zobaczcie jak ona się ucieszyła, że ona usłyszała głos Boga, Zobaczcie, co to, to jest, jakże wielka sprawa, jakże wielka sprawa, jakże wielka sprawa, teraz jak Julita mówiła świadectwo, mówiła, że doświadczyła, Doświadczyła informacji Bożej, że nie jest z tego świata. Jakież błogosławieństwo? Czyli błogosławieństwo na każdym etapie. My musimy szukać kanału. Tak? I wieczerza Pańska jest kanałem. Jest kanałem. Wieczerza Pańska tu nie jest, proszę Ciebie, w stanie odczytanie kawałka, fragmentu listu do Koryntian w kościele i rozlania wina w kieliszki, czy tam w kielich zależy co i zrobienie jakiegoś tam, jakiejś tam akcji. To nie jest to, to nie o to chodzi. To jest proroczy gest i teraz widzimy analogię, widzimy, że ona mówi, o, o pewne cechy są, pewne cechy e, e, omawianego przedmiotu, że tutaj zobaczcie, kiedy, kiedy my patrzymy w to, wziąwszy chleb, podziękował, łamał, dawał, zobaczcie, te, te wszystkie rzeczy, one tam nastąpiły w sposób symboliczny, to była pewna symbolika, On coś pokazał, ale On te coś pokazał nie po to, żeby tylko wiedzieć, że coś takiego się wydarzy. Wiecie, ludzie, którzy próbują to zawęzić do jakiegoś rytuału, to mówią, no tak, bo tutaj chodzi o Jego śmierć, zmartwychwstanie i chodzi, że on, on chciał im coś pokazać. Nie, On nie tylko chciał coś pokazać, On powiedział do nich tak, to jest chleb i to jest ciało moje. Jedzcie mnie. Jedzcie mnie. Jedzcie mnie. Czy w ogóle zdajecie sobie przyjaciele sprawę, coś, coś wam powiem, podzielę się z wami czymś takim, uważam, że powinniśmy o tym powiedzieć. Czy w ogóle wiecie, że Chrystus jest wszech, że istnieje coś takiego jak wszech zawierający Chrystus? Wszech zawierający, że wszystko się zawiera, wiecie, że wszystko się w Bogu zawiera? Czy wiecie, że Bóg jest kwintesencją wszystkiego? Wszystkiego A więc ale, ale przełóżmy to teraz, przełóżmy to teraz na, ludzki, na ludzki język Czego wszystkiego? Wszystkiego to znaczy wszystkiego Czyli Bóg jest kwintesencją Twoich włosów Bóg jest kwintesencją tej szyby Posłuchajcie Bóg jest kwintesencją powietrza, którym oddychamy Rozumiecie? Bóg jest kwintesencją każdego elementu związanego z jedzeniem Bóg jest kwintesencją. Rozumiecie? Kwintesencją. Czyli On, mówiąc tak, to jest ciało moje, to jest ciało moje, tak? Jedzcie to ciało, tak? To On powiedział, że ja jestem we wszystkim. Wiecie co On tutaj pokazuje? On mówi tak, mając świadomość tego, że jestem trzech zawierający się, to Wy, kiedy się zbierzecie i weźmiecie ciastko i wy to ciastko będziecie jedni, w świadomości, że ja jestem w tym również, tak, będziecie doświadczali błogosławieństwa ponad miarę waszą. Ja wam dalej opowiem w dalszym, w dalszym momencie, w jaki sposób ja z tego korzystałem w sposób bardzo praktyczny. Ale idąc dalej, wieczerza Pańska ma znaczenie duchowe, to ma duchowe znaczenie. Wieczerza Pańska jest to proroczy gest, jest to proroczy gest, czyli to coś ma oznaczać, to coś do nas ma mówić, to coś nie ma być zrobione, tylko my z tego mamy wyciągnąć jakieś rzeczy, to jest jakiś kanał. To też jest nakaz powtarzalności. Zauważyliście to? Że jest tam nakaz powtarzalności. Że to nie jest coś takiego, że oni to zrobili, tylko Jezus mówi: Róbcie to. Co róbcie? Uznawajcie, że ja jestem we wszystkim. Uznajcie to. Uznajcie to, że ja jestem we wszystkim. Uznajcie, że jestem wszechobecny, wszechogarniający. Zobaczcie, katolicy zrobili z tego taki myk, no tak, przyjmijmy Chrystusa i wyciąga się, proszę Ciebie, opłatek i daje się ludziom do buzi. I są zasady, nie wolno gryźć. trzeba na język wziąć, e? kładzie się to na język i się to bierze i się to rozpuszcza. Przyjąłem Chrystusa, nic nie przyjąłeś. Nic nie przyjąłeś. Nie przyjąłeś żadnego Chrystusa. No ale przecież mówisz, że Jezus jest we wszystkim. Tak, ale nie dla Ciebie. Bo o ile nie znasz Go w duchu, o tyle nie przejawia się dla Ciebie w ciele. A słowo ciałem się stało. Co jest najpierw? Duch. A następnie jest manifestacja w ciele. Komunia, Wieczerza Pańska, Matka, sens dla Ciebie wtedy, kiedy jesteś narodzony z Bożego Ducha i rozpoznałeś Boga w duchu. Jeśli rozpoznałeś Boga w duchu, to masz świadomość, że On się zawiera we wszystkim i korzystasz ze wszystkich kanałów, które są. Jak nie rozpoznałeś Go w duchu, to masz figę makiem i masz tylko chipsy o smaku kościelnym. Rozumiesz? Nic więcej. Nic więcej. I to nic nie znaczy dla Ciebie. I my kiedyś specjalnie, kiedy byliśmy, usługiwaliśmy w kościele takim liturgicznym i tam była komunia i, e, i mnie poprosił ten ksiądz, żebym ja tam ustał za tym, za tym ołtarzem, bo on był ekumeniczny, rozumiesz? I on tam e, z jednej strony ustałem, ja z drugiej taki z Zielonego, Kościoła środkowego taki człowiek i my łamaliśmy e, te, ten opłatek i my dojedliśmy, piliśmy, ja powiedziałem do Agaty, a teraz to filmuj, filmuj to mówię. Mówię, wszyscy nas, mówię, zlęczują za to. Katolicy z nami pojadą i protestanci z nami pojadą, że to zrobiłem. A ja pokazałem katolikom, że tam nie ma nic, że tam nie ma nic, bo oni krzyczeli, co biskup na to? Jakim prawem? Jakim prawem tutaj osoba nieduchowna? Nie, nie, nie ona takie rzeczy robiła, a protestanci mówili, jak możesz, bluźnierstwo, jadłeś z ołtarza demonów. Rozumiesz o co chodzi? Ja mówię, hey, Mówię, ty uważasz, że te chipsy to Chrystus, a ty się w ogóle boisz tych chipsów. Mówię, rozumiesz? Wy protestanci boicie się chipsów. A wy katolicy uważacie, że tam jest Jezusik. Jesteście popaprani wszyscy. Popaprani. Popaprani. To jest kłamstwo. Tu nic się nie wydarza. Nic się nie wydarza. tak? A ja jestem katalizatorem tego. I pokazuję że nic się nie wydarza. A Sara jeszcze się mnie pytała, a czemu wulek się kłania stolikowi? On tam robił te gesty. Mówię, cicho, mówię wujek się o się ogarnie, się nie będzie kłaniał. Chodzi o to, że to ma sens, jeżeli Ty jesteś narodzony z Bożego Ducha. Jeżeli Ty poznałeś Boga w duchu, to Ty wtedy jesteś w stanie za pomocą Wieczerzy Pańskiej, tak? Mieć szeroki, głęboki, jeszcze większy kontakt z Bogiem. Czemu? Bo Ty wiesz, że On jest we wszystkim. Bo Ty bierzesz ten kawałek chleba, tak? Ty bierzesz ten kawałek ciastka i mówisz, ojcze, dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję Ci, że jesteś. Czy Wy kiedyś czytaliście, w jaki sposób Żydzi błogosławią chleb i wino? Na, na, na przykład jak oni paschy mają? Oni mówią, dziękujemy Ci, Boże, który stworzyłeś, tą winoroś, z której powstało to wino. Oni wywyższają Boga stworzenia. Oni wywyższają Boga stworzenia. Dziękujemy Ci, Boże, że stworzyłeś to ziarno, z którego powstał ten chleb. Dziękujemy Tobie. Co jest w Wieczerzy Pańskiej? Jest proklamacja potężnego dziękczynienia. Nie wsuwa się, rozumiesz, jak głupi wszystkiego, co jest wokół. Tylko się rozpoznanie Chrystusa. Chrystusa. I tutaj wam powiem, kiedy siedziałem w więzieniu, to ja rozpoznawałem Chrystusa w jedzeniu. Rozumiecie? Ja dziękowałem Bogu za jedzenie. I ja nigdy nie czułem się źle po tym jedzeniu. Kiedyś była samolela na kuchni. Słuchajcie, rozchorowało się pół białe u mnie wcale wszyscy leżeli do góry kołami, a ja żarłem to samo co oni, tylko posłuchaj, rozpoznawszy Chrystusa w tym, tak, to coś było dla mnie jadalne. Posłuchaj, rozpoznanie Chrystusa w tym doprowadziło do tego, że zarazki chorobotwórcze nie działały nam. Rozumiesz? Ten sam pikos, który położył pół białołęki mnie nie położył. Rozumiesz? Nie miałem nawet rozwolnienia. Dlaczego? Dlatego, że ja rozumiałem czym jest jedzenie ciała i krwi Pańskiej. Ja to zjadłem kiedyś w duchu, a teraz jadłem to w ciele. Zrozumcie. Sama komunia, sama wieczerza nic nie znaczy. Ten, nie ma żadnych, te liturgiczne gesty nic nie znaczą, to jest śmietnik. Z drugiej za strony niepraktykowanie jedzenia ciała i krwi, rozumiesz? Doprowadza do tego, że Ty nie sięgasz po głębokości Bożej. I ja zachęcam do tego, żeby, bo w kościele to nawet jak jest duża społeczność, wiecie, a nawet w ogóle to często, nawet to nie o to chodzi, żeby przejść z tym chlebem i z tym winem. Ale na grupach domowych, w domach, rozumiecie, wszyscy powinni to robić. Mąż, żona powinni się siadać po prostu i mieć w domu komunię. Po prostu. Cokolwiek jemy, cokolwiek pijemy. Powinniśmy mieć komunik, to nie chodzi o to, żebyś sobie postawił kielich, teraz i chleb taki specjalny, chociaż też tak możesz, też tak możesz, to nic złego, jeżeli tak chcesz, też tak możesz, ale tu nie o to chodzi, przeczytamy zaraz o tym dalej. Pierwszy list do Koryntian 11, 23, 26. Pierwszy list do Koryntian 11, 23, 26. To jest najczęściej czytane w kościołach. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, który był wydany wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje, za was wydane czynicie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po że mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyncie ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, słuchajcie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Państwu zwiastujecie, a przyjdzie. Czy wiecie, że jedząc? i pijąc ze świadomością, że wszech zawierający Chrystus jest właśnie teraz, że jest właśnie teraz w tym, co jesz co pijesz, to Ty proklamujesz Jego powrót. To jest proroczy Gieńca. Czy wy wiecie, że diabeł to rozpoznaje? Czy wiecie, że On się tego boi? On się tego boi. On się tego boi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 A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugi. Jeśli kto głodny niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydał, gdy przyjdę. Widzimy, że Paweł zarządza. Apostoł coś zarządza. Czemu on to zarządza? Dlaczego on do nich mówi o takiej rzeczy? W ogóle zauważyliście, czemu? Dlatego, że On pokazuje im pewien kanał błogosławieństwa. Z drugiej strony On im pokazuje, jak łatwo ten kanał można wypaczyć. I tutaj musimy zrozumieć, ludzie często mówią, ja, ja widziałem w kościołach, podchodzili do kogoś z kielichem, czy tam z tym plastikiem takim, i z kawałkiem chleba, i on mówi: Nie, nie, ja dzisiaj nie, nie jestem godny. Dzisiaj nie piję, dzisiaj nie jem. Ja mówię wariat. Nie, bo ja się rozchoruję, jak się napiję. Ja mówię wariat podwójny. To jest bzdura. To jest bzdura. Tu nie jest napisane, że e, oni o, o tym, że ty jesteś niegodny. Słowo niegodny, jak widzisz, oznacza nieświadomy. Jeżeli Ty nie jesteś świadomy ciała i krwi Pańskiej, tak? To Ty po prostu zwykłą sobie tam masz zajawkę. Coś zjadłeś i coś wypiłeś. Czyli Ty nie skorzystałeś. Czyli nie skorzystałeś. Święty mówi, dlaczego Wy nie korzystacie? Czemu nie korzystacie? Zauważcie, teraz coś Wam powiem. W tamtym czasie. Komunia, wieczerza pańska, nie wyglądała w ten sposób, że ktoś roznosił jakiś tam chleb i dawał coś do pieca. Oni po prostu jedli, mieli tak stół za To była wieczerza pańska, to to jest wieczerza pańska, rozumiecie? To to jest wieczerza pańska. To ten stół to jest wieczerza pańska. Oni siadają tam wino mieli. Czy Chrystus mówią, mówił, nie pije wina? To nie pij, ja piję. Ty pijesz wino. No, czasem mówię, piję wino. Dlaczego mu się napiję? Ale nie powinieneś napić się wina. Ale, ale, ale z jakiej przyczyny? Nie rozumiem. Bo trzeba, trzeba, trzeba się wina nie napić, żeby się nie upić. Ja mówię, ale to, to czemu uważasz mnie za alkoholika, że ja się upiję? Czemu uważasz, że ja mam zajawkę na chlanie? Za kogo ty nie wiesz Ty uważasz, że napicie się wina powoduje to, że się nie upiję, tak? Że się zwalę i będę leżał. Tak oni tak robili. Przychodzili się i się zwalali tam. Paweł mówi, nie zwalajcie się tutaj. Nie chlajcie. Nie przyjdziecie się nachlać! Nie, nie przyjdzie się nachrać, Paweł był normalny, on był normalny, rozumiecie trzeba być normalnym? Normalny człowiek nie boi się tego, że pijąc wino grzeszy, normalny człowiek, nienormalny się boi. Jeżeli masz zajawki na alkoholika potrzebujesz uwolnienia, są kościoły, że się nie podaje wina, tylko się podaje sok ten. Ja się kiedyś pytam tego, dlaczego sok podaje się. Bo u nas dużo jest alkoholików. Ja mówię, jest u Dużo. W Królestwie Bożym nie ma alkoholików. W Królestwie Bożym nie ma alkoholików. Alkoholik to jest człowiek do uwolnienia. Jeżeli ty nie możesz się napić, rozumiesz, to dlatego, rozumiesz, że ty się boisz. Boisz się czegoś. Ja się niczego nie boję. A to też nie oznacza, rozumiesz, że, że, że, że przychodzę i chlam, bo ja nie chlam, rozumiesz, nie chlam, więcej dbam o to, że nawet jeżeli napije się wina gdzieś, nawet jeżeli, jeżeli jesteśmy w jakiejś restauracji, ja to nieraz mówiłem, że jak jesteśmy, powiedzmy na przykład do Samsona poszliśmy takie żydowskie jedzenie w Warszawie Samson. i poszliśmy tam i tam mi dali coś yy, do jedzenia, i czy Pan się wina napije? Ja mówię, napije się wina, gada, mówię, ale tu mówię, siedzimy na dworzu, żeby nas nie ten, ja mówię, bo tutaj, tutaj na Pan wróci tutaj, bo on tu mi się tego wina, no nie? Ja mówię, Pan mi szklankę przyniesie. Jak to szklankę? Ja mówię, szklankę Pan mi przyniesie, Pan mi naleje tego wina w tą szklankę. Dlaczego? Bo ja dbam o to, żeby ktoś, kto jest słaby w wierze i jarzynę jada, rozumiesz o to chodzi? Wiecie, że wegetarianie są słabymi w wierze w no, Tak, jest napisane w Biblii. Słaby jarzyny ja tak. Paweł już dawno powiedział, że w ogóle, wiesz, będą mieli ludzie wegańskie zajawki, w porządku, to nie jest nic złego, to jest bardzo fajnie, rozumiesz? Natomiast jeżeli to się staje systemem życia, to to jest grzech. Pamiętaj, to jest grzech. To jest grzech. Grzech. Chcesz być wegetarianinem? Bądź nim sobie, ale nie rób z tego religii. Okej? Okay? Nie rób z tego religii. Jak Cię gdzieś poczęstują kotletem schabowym, ok, to zjadaj czym Cię poczęstują, a nie mów, ja bym wolał sojowy, rozumiesz? Bo to jest grzech, bo jest napisane, jak cokolwiek Ci do jedzenia to jedz, bo nie przez jedzenie i nie przez picie przybliżamy się do Boga, te rzeczy nie mają znaczenia, natomiast gdy my rozpoznajemy Chrystusa w tym, ok? Gdy my rozpoznajemy, to jesteśmy błogosławieni przez to wszystko. Jesteśmy błogosławieni! Wieczerza Pańska ma na celu to, abyśmy przyjmowali kanał błogosławieństwa. Wiecie, że wielu ludzi, inaczej na przykład, nie, wielokrotnie jest tak, że modlimy się o uzdrowienie kogoś nie przyjmuje, nie przyjmuje, nie przyjmuje. Ja kiedyś. Mówię, Boże co mam z nim zrobić, mówię, kurczę już mu wszystko powiedziałem, on nie chce przyjąć uzdrowienia. I tu się tutaj mówi, a powiedz mu o wieczerze, jak zacząłem uczyć o wieczerze. Powiedziałem mu o wieczerze i mówię do niego tak, a teraz mówię do Ciebie tak, że zrobimy wieczerze, ok? I będziemy mieli głęboką relację w duchu teraz jedząc i pijąc. Rozumiesz? I kiedy my zjemy tą kolację będziesz zdrowy. Mówi tak, ja mówi tak. I zjedliśmy tą kolację, człowiek jest uzdrowiony. Wiecie, przez wieczerzę pańską są uzdrawiani ludzie. Uzdrawiani, uzdrawiani, uzdrawiani. To jest kanał błogosławieństwa. Kanał błogosławieństwa. To trzeba złapać, ludzie. To trzeba złapać. Nie zrobić z tego religii. Nie zrobić z tego jakiejś jakieś, jakieś lewizny znowu, rozumiesz? Jest potąd lewizny. Już nie, już nie musimy dodawać do tego. Lewizny jest potąd. Pełno katolickiej lewizny, pełno protestanckiej lewizny. Wszędzie do świadków jechowy pójdziesz człowieku, świadkowie Jechowy, chcesz zrobić numer, chcesz się dobrze zabawić i idź po prostu do świadków Jehowy. I co tam się dzieje z, z, z komunią? Chodzą z komunią, a tylko niektórzy. Bo wiesz, jak tam jest, że ten kto tam, kto, tam ten kto je komunie, to jest, ma świadomość, że jest jednym z tych 144 tysięcy, którzy pójdą do nieba, bo oni tylko 144 tysiące pójdą do nieba. Rozumiesz? I kiedyś jeden mój znajomy mówi, że tam poszedł i chciał y, tą komunię tam hafnąć, no nie, to jakiś go, wiesz, ten lo lokalny, proszę ciebie, ten. Y, służba ochrony jak go zdjął, proszę ciebie, jak, jak tego, jak z boiska się zdejmuje. Słuchaj, jak zapaśnik go zdją, nie? A mówię, ale bo tam tylko starsi, czy tam nie jest, tam przechodzą wobec wszystkich i tam wszyscy mają udawać, że są niegodni. Mm -hmm. Rozumiesz? A starsi tylko jedzą, bo są godni. ten chciał chapnąć, bo się czuł godny. Mm -hmm. <laughs> to, go, to go zdjęli zapaśniczy tym chwytem. Więc, jest, więc nie trzeba z tego robić wariactwa żadnego, ale musimy wiedzieć, że jeżeli My się zbieramy, patrz, i to jest w ogóle szczególne, że zbiera się grupa domowa, zbiera się grupa ludzi i oni jedzą i piją, ok? I oni są razem tutaj. Tu nie chodzi o to, żeby to było coś takiego, ale oni jedzą i piją, to jest wieczerza. Miej tą świadomość, to jest głębokie. To nie jest tylko to, że się przyszliśmy tutaj czymś poczęstować, ale my, Jedząc razem w gronie Kościoła ogłaszamy wobec aniołów i wobec demonów powrót Jezusa. Dwa, my mamy świadomość, że wszech zawierający Chrystus jest w tym wszystkim i my jemy i pijemy, jesteśmy błogosławieni nadmiarę. Nadmiarę! Dlaczego ja stawiam takie, takie w Kościele takie ważne rzeczy, dla mnie są relacje w Kościele? Ja mówię, ludzie, miejmy ze sobą kontakt, relacje. Niech ten kościół będzie od poniedziałku do niedzieli, okrągłym tygodniem. Tu grupa, tu grupa. Odwiedzajmy się, spotykajmy się, wejdźmy, zjedzmy razem. Zjedzmy razem. Czy Ty wiesz, na Bliskim Wschodzie, jak Ty pójdziesz do kogoś do domu, to Ty musisz coś zjeść? Czy jak nie zjesz, to Ty obrazisz? Musisz zjeść! Proszę zjedz! My jeździmy na usługi w różne miejsca i my się nauczyliśmy jeść wszędzie gdzie jesteśmy. My nieraz jak jeździliśmy, byliśmy na przykład po 10 dni w, w, w, w trasach, no nie, to my wracaliśmy grubsi z Agatą. No tak, bo wszędzie ludzie chcą, więc zobaczcie skąd to jest, co to jest. My bywały sytuacje, że byliśmy kiedyś w takim domu jednym, chrześcijańskim, gdzie oni, my tam tylko mieszkaliśmy. Udzielili nam gościny i a my jeździliśmy z tego domu na usługi różne, w różne miejsca. I my wracaliśmy późno i tam już byliśmy po późnych obiadach. Powiedzmy jest spotkanie, kończy się spotkanie o dziewiątej i ludzie zapraszają Cię na obiad, Jest ten obiad. Wracasz do tego domu, jest powiedzmy godzina jedenasta i my wchodziliśmy na paluszkach, rozumiesz, ale tam się zapalało światło i tam były hot dogi w cieście i tam były inne rzeczy, wiesz o co chodzi? Bo my wchodziliśmy bo my i teraz co, jeśli Ci dają to jedz, czemu? Bo to jest wieczerza pańska, my mamy tą świadomość. Ostatnio jechaliśmy, przez ciebie zjedliśmy sobie, no nie? Jedziemy gdzieś, jest telefon. Ja to ja się tylko patrzę na Norberta, bo on tak nie za dużo. Wiesz, ja, ja mówię, Norbert mówię na obiad nas zaprasza, Ja mówię, cieszysz się. Mówię, tak bardzo się cieszę, zjem cały ten obiad. wiesz, nie? Ch Chodzi o co? To jest wieczerza. To jest wieczerza. Ja dzisiaj mówię o prawdziwym sensie wieczerzy, gdzie zbiera się kościół i my przez to, że my jemy i pijemy razem. Śmierć Pańską zwiastujemy, aż przyjdzie. Jesteśmy świadomi tego, że nasze grzechy zostały przebaczone. Kiedy się pije to wino, tak? To mamy świadomość, że krew Jezusa została przelana. Kiedy się je ten chleb, to jesteśmy świadomi tego, że w ranach i sińcach Jezusa jest nasze uzdrowienie. Rozumiesz? To jest dla nas proklamacja. Proklamacja wiary. Dlatego Święty Paweł mówi, nie zdając sobie z tego sprawy w duchu, Wy sobie jecie i piecie, a i tak jest wśród was wielu słabych i wielu pomarło. Bo wy nie rozumiecie o co tu chodzi. A możecie ten chleb zjeść razem i być uzdrowionym. Bo to będzie prorocze dla was. Przypomnienie, informacja, dzwonek w głowie. Twoje grzechy są przebaczone. Twoje choroby są uzdrowione. Dlatego tak ważną rzeczą. Bywało u nas w domu, że zawsze co poniedziałek mieliśmy naszą rodzinną, naszą rodzinną modlitwę i my zawsze mieliśmy wieczerzę. I łamaliśmy się chlebem, po prostu i, i piliśmy wino, i byliśmy błogosławieni. Po prostu. Rozumiecie? To jest to, jest to co Bóg chce nam pokazać. He. Wieczerza Pańska jest obrazem łączności całego Kościoła, łączności całego Kościoła. Ja was naprawdę zachęcam do tego, żebyście razem jedli Wieczerze w wierze, w wierze. Rozumiecie? I tutaj nie chodzi o to, żebyśmy rozstawiali wino, chleb, coś tam robili. Jeżeli tak będziesz chciał, to tak możesz. To jest, to, jest, to jest Twoje, to jest Twoje osobiste, to jest Twoje prywatne. Rozumiesz? Na łamach domów ja w ogóle do tego też zachęcam. Ale jeżeli jesteście gdziekolwiek, starajcie się te rzeczy robić razem razem jadać, razem być po prostu. Niech to będzie, niech ta wieczerza będzie wieczerzą, niech to będzie proklamacja. Wielokrotnie w życiu możesz być postawiony w miejscu, żeby użyć właśnie wieczerzy w, jakimś, w jakiejś sytuacji. Ja wierzę, że wielokrotnie, e, nawet przy uwalnianiach, przy, przy różnego rodzaju tego typu rzeczach, jeżeli e, możesz być poprowadzony do tego, żeby nawet w trakcie uwalniania, kiedy będziesz miał silne trudności, bo będziesz miał różne rzeczy, tak? Żeby mieć zawsze chleb, żeby mieć wino, rozumiesz? I żeby e, z, z, zamanifestować tym proroczym gestem Bożą Moc, rozumiesz? Nigdy nie wpadni w ten chory nurt katolicki, który mówi, że tam jest Chrystus i że, i że to jest, wiesz, baranek, się to łamie i się robi dwa rogi, nawet takie nie robić. Tam jest wszystko, tam, jest, tam są myki, człowieku, wszystko. Tam nawet ksiądz ma 33, proszę ciebie, guziki przy sutannie. na każdy dzień, na każdy rok życia Jezusa jeden. Tam jest wszystko, tam jest, człowieku, wszystko, wszystko elegancko od początku połączone w jeden wielki kibel, wiesz o co chodzi, robiona z tego taka kula, człowieku, wiesz, taka kula. No Ale z drugiej strony nie ulegnijcie temu zwiedzeniu protestanckiemu, które jest. Że to jest, proszę ciebie, tam jest doktryna na ten temat, że, że, że to jest, wiesz, to jest tylko pamiątka. Pamiątka wieczerzy pańskiej. Kiedyś Derek Prince głosił i mówi, Derek Prince, mówi tak, ja jak piję wino i jem chleb we Wspólnocie, tak, to ja naprawdę wiem, że jem ciało i piję krew. I mówi, proszę was, nie pytajcie mnie o to. Mówi na jednej konferencji. Nie pytajcie mnie o to. Mówi, ja wiem, co ja przeżywam. Tak? Ja wiem, co ja przeżywam. Okay. To nie jest tylko pamiątka. To jest duchowe dotknięcie, tak jak chrzest jest duchowym dotknięciem, duchowym dotknięciem, rozumiesz, Który zostawia trwałe, mocne ślady. Na tobie, na twojej rodzinie, na twoich dzieciach. To się wbija w twoją rodzinę. Tak jak dzisiaj dobrze posłyszałem, że mówi, e, mówi dziewczynka w szkole do nauczycielki: mówi: Aha, nauczycielka mówi w szkole, że to jest niemożliwe, żeby wielorek mógł połknąć człowieka, ponieważ. On ma taki, mimo że jest wielki, to ma taki wąski przewyk, że mu człowiek nie przejdzie. A taka dziewczynka mówi: Ale proszę panią, ale ja naprawdę wierzę, że, że Wielory połknął Jonasza. A ona mówi: Ale to jest niemożliwe, żeby Wielory połknął Jonasza. W ogóle takiej rzeczy nie było. Mówi: Nie może połknąć człowieka. A ona mówi: Ale jak pójdę do nieba, to się zapyta Jonasza: Czego połknął Wielory? I czy przeszedł mu przez gardło? A ta Pani mówi A jak nasza nie ma w niebie tylko jest w piekle? A ta dziewczynka mówi, to się Pani zapyta. No, no, no, tak, to, to, to rozumiem, że się rano słucha, jak Billa Johnson jak Johnsona taki dowcik Więc y, chodzi o to, że wiesz, jak coś się wbija, to się wbija mocno w Ciebie. Ty jesteś pewny tego. I wieczerza Pańska, ona Ci w tym pomoże. Dlatego moja wielka prośba. Kiedy się spotykacie razem, zawsze jedzcie razem, zawsze pijcie razem, zawsze bądźcie, e, bądźcie jakby w realności wspólnoty i niech to będzie też proroczy oddźwięk tego, proroczy oddźwięk, wiecie, proroczy oddźwięk, to nie jest nic złego, wiecie, dzisiaj w kościołach jak ktoś, jak ktoś przynosi na przykład i y, co, y, je coś, to się tak patrzy na niego, czemu on je? Dlaczego on ma nie jeść? Jak to nikomu nie przeszkadza, to nie chce jeść, a nie chce. Powiem, że to chodzi, czemu nie? Oni takie właśnie spotkania mieli siedzieli, jedli. Zauważcie to. Jezus przed pójściem na krzyż siedzi z nimi i wszyscy jedzą. Oni w ogóle tak żyli. To nie jest zepchnięte gdzieś jakiś naboczny tor. Miejmy to w sobie. Niech to w nas będzie prawdziwe. Nie odrzucajmy tego jako tylko pamiątkę, to pamiątka. I nie róbmy z tego sakralnych jast, żadnych. Ale znajdźmy duchową pełnię w wieczerze Pańskiej. To jest to, jeżeli chodzi o wieczerze. Drugi